Wychodząc z firmy, podeszła, by pożegnać się z Żanetą i zabrać mini dyktafon podczepiony pod biurkiem recepcjonistki. — Właśnie wychodzę. Oświadczyła, tak jakby tamta była głucha, ślepa i do tego kiepsko kojarzyła proste fakty. — Podobno rozmawiała pani ze wszystkimi pracownikami. — Trudno ukryć ciekawość, jak się nie ma wprawy — pomyślała Matylda. — Czy ja też tak wyglądam, gdy próbuję uzyskać informacje? Kręcę się i podskakuję z wrażenia? – Niemożliwe. – Możliwe, możliwe – zapewniła ją podświadomość. – Och, zamknij się – zirytowała się Matylda. – Zamiast mnie podbudować, to tylko dołek kopiesz. Tak głęboki, jakbyś chciała mnie w nim pochować. Głośno zaś powiedziała, mając nadzieję, że jej wewnętrzne monologi nie są widoczne dla otoczenia. – Uchowaj Boże, gdybym miała rozmawiać ze wszystkimi, siedziałabym tu cały weekend – — A więc to prawda, że dyrektor Dąbek zaginął? — Prawdopodobnie. — Dopuszczam jeszcze możliwość, że uciekł od żony, ale z tego powodu przecież nie porzuciłby pracy. — No nie. — Żaneta spojrzała na nią niepewnie, nie wiedząc, czy to żart, czy też ta detektyw mówiła poważnie. — Dyrektor Dąbek wychodząc w środę musiał minąć pani biurko — stwierdziła Matylda. — No przechodził, jak wszyscy — Wychodził sam czy z kimś? Jak zawsze. Jak zawsze z kimś czy jak zawsze sam? Sam. Rozmawiał przez telefon? Nie, szedł prosto do windy. Nawet nie powiedział mi do widzenia. Oskarżyła się Żaneta. Może pani nie zauważył? Jak nie zauważył? Przecież listy mi rzucił na biurko do wysłania. Myślałam, że korespondencją zajmuje się Marlena. Bo zajmuje ale paczki to ja wydaję kurierowi. Więc to była paczka, a nie list. Właściwie to taka duża kartonowa koperta, w której wysyłają umowy klientom. Odbiera je firma kurierska. Pan Dąbek zawsze panie rzuca takie koperty do wysłania? Zapytała, licząc po cichutku, że może jest w tym jakieś drugie dno. Coś bardziej skomplikowanego niż kochanek, który zabił męża kochanki, a następnie... Przerażony tym, co zrobił, ukrył się wraz ze zwłokami, mając nadzieję, że te w tajemniczy sposób zniknął. Zawsze, ponuro potwierdziła recepcjonistka. Czyli jednak nie ma drugiego dna. Został kochanek. Albo ucieczka od żony. Ewentualnie załamanie nerwowe. Bądź romans. Załamanie nerwowe, gdy odkrył, że żona zdradza go z kolegą z pracy dlatego uciekł w siną dal z pierwszą lepszą kobietą poznaną w dzielnicy Czerwonych Latarni. Coś małego i wstrętnego zachichotało w jej głowie. Kurde, melek, Matylda, książki powinnaś pisać, a nie sprawy detektywistyczne rozwiązywać. Zdaje się, że tym razem nie była to podświadomość i intuicja, tylko sama Matylda, która dokonała krytycznej autooceny i nie spodobało jej się to, co zobaczyła. Zauważyła pani coś niecodziennego? Na przykład? Był zdenerwowany lub zły? Nie sądzę. Dyrektor Dąbek zawsze wyglądał, jakby był czymś ustawicznie zajęty i nie widział innych ludzi. Nie jestem pewna, czy zauważyłabym, gdyby był zdenerwowany. No chyba, żeby na mnie nakrzyczał. Zdarzały się takie sytuacje? Żeby to raz. Naprawdę? Nikt nie wspominał, że jest nerwowy. Żaneta dramatycznie przewróciła oczami. Raz zapomniałam zadzwonić po kuriera, kiedy dyrektor dał mi jedną z tych kopert. Nic więcej nie było, tylko ta jedna, więc zapomniałam. To zrozumiałe. Matylda ze współczuciem pokiwała głową. Każdemu może się zdarzyć. Zgadza się. I raz koperta spadła mi pod biurko i tak się jakoś przesunęła, że dopiero sprzątaczka ją znalazła następnego dnia rano. A to pech. Właśnie! Właśnie! a afera zrobiła się taka... Jakby to do urzędu szło. A nie szło? Nie, to były jakieś dokumenty sądowe, jakieś zażalenie czy coś takiego. A, tak. Matylda zaczęła rozumieć zdenerwowanie Dąbka. O, i, i zdarzyło się jeszcze jeden raz. Ale to nie moja wina, bo mnie nie było. Rzucił kopertę podczas pani nieobecności w pracy, a potem miał pretensję, że pani nie wysłała, chociaż pani nie było? — Dokładnie tak. Prawie. No mniej więcej było tak, jak pani mówi. — A dokładniej? — zapytała Matylda. — No tak dokładnie, to następnego dnia szłam na urlop, a kurier się spóźniał. Nie mogłam czekać, bo nie zdążyłabym się spakować, ale zostawiłam wszystko na wierzchu. Gdyby kurier podszedł do biurka, znalazłby, co trzeba i zabrał. I od tego czasu dyrektor Dąbek zawsze zwracał mi uwagę... Tylko żeby to na pewno dzisiaj wyszło. I patrzył na mnie jak na takie coś, co przykleja się do buta i nie chce odpaść. Pożaliła się. Gówno? Nie, gumę do rzucia. Poprawiła ją recepcjonistka. I wtedy też tak spojrzał i powiedział to, co zawsze? Właśnie nie. Wtedy nie. A wie pani, że jednak było coś dziwnego w tym jego wyjściu? Kurczę, dobra pani jest. Spojrzała na Matyldę z takim podziwem, jakby ta wyczarowała z kapelusza królika o twarzy dąbka. Nawet na mnie nie spojrzał. Rzeczywiście dziwne. A może ostatnio nic nie zawaliła i w końcu jej odpuścił? Pani Żaneto, pani jest taka spostrzegawcza. Pochyliła się do niej i konspiracyjnym szeptem, taki miał być, ale mógł być po prostu zwyczajnym szeptem, zapytała Pani Renata Dąbkowa uważa, że mąż miał romans. — Naprawdę? — zawołała recepcjonistka. Jej rozmówczyni syknęła ostrzegawczo, rozglądając się po przestronnym holu. — Naprawdę? — ciszej zapytała Żaneta, zbliżając twarz do jej twarzy tak bardzo, że Matylda poczuła woń malinowej gumy do rzucia. — Nic pani nie zauważyła? — No nie podobno ktoś z firmy. — Niemożliwe, — sapnęła recepcjonistka. — Marlena? — Nie, — odpowiedziała sama sobie. — Ona jest zbyt kanciasta. Może Eliza? — Nie, zbyt agresywna. Mężczyźni nie lubią takich kobiet. A może... — Niezbyt pruderyjna, za stara. Hm. — A może... Nie, też odpada Nie mam pojęcia, która by to mogła być Wydawała się wstrząśnięta własną niewiedzą Pani Dąbek wydaje się chorobliwie zazdrosna o męża Nie dziwię się, taki przystojny Odpowiedziała To znaczy, jak się lubi ten typ Brunetów? Trudnych charakterologicznie Wydaje mi się, że on może być skorpionem To by wiele wyjaśniało na przykład? Taki przystojny, a taki upierdliwy. Tak, to zdecydowanie Skorpion, uznała rozbawiona Matylda. Żaneta na pewno nie miała z nim romansu. Co więcej, wszystkie kobiety odrzuciła, zatem to żadna pracownica firmy. Takie rzeczy nie ukryją się przed oczami innych. No cóż, dziękuję za pomoc. Proszę. Pozdrowienia dla wujka, rzuciła na odchodnym Matylda. Dziękuję. Przekażę panu prezes... Zaczerwieniła się mocno i z lękiem popatrzyła za wsiadającą do windy panią detektyw. Skąd wiedziała? Nikt w firmie nie wiedział. Nikt. Czarownica? Żaneta przeżegnała się szybko. Matylda nie wiedziała. Nie o prezesie. Rozmowa z Żanetą była bardzo pouczająca. Recepcjonistka, która zawaliła tyle spraw, nie miała racji bytu w żadnej firmie. Musiała być krewną kogoś na wysokim stanowisku, ewentualnie jakiegoś ważnego klienta. Pracownicy skojarzyliby nazwisko, gdyby była żoną lub córką. Wysokie stanowiska, prócz jednego, zajmowali mężczyźni, zatem teoria o wujku dobrodzieju musiała być słuszna. Dyrektorka kadr nie miałaby siły przebicia koniecznej do utrzymania na stanowisku kogoś, kto narażał firmę na straty. Żadna z kobiet, z którymi Matylda rozmawiała, nie powiedziała złego słowa na inną, poza Elizą, która nazwała dyrektorkę kadr Cipą. Ale jedna jaskółka wiosny nie czyni. O ile branża i stanowiska kierownicze mogły być zdominowane przez mężczyzn, o tyle kobiety, bez względu na wiek i status w firmie, trzymały się razem. Nie podejrzewała ich o zabicie dwóch dyrektorów i wspólne pozbycie się zwłok. Muszyński wydawał się nieszkodliwy, a Dąbek nie był seksistą. Można by je podejrzewać, gdyby zaginął prezes Iwanowicz. Dusia czekała wiernie na parkingu. Ukochane Audi Matyldy nie było jedynie przedmiotem umożliwiającym jej przemieszczanie się z punktu A do punktu B. Traktowała je jak ukochane zwierzątko którego nie posiadała w obawie, że spotka je los roślinek doniczkowych umierających masowo i zupełnie bez powodu. Dusia, w przeciwieństwie do nich, potrafiła upomnieć się o swoje. Niewyłączone światła? Pi! Niezapięty pas? Pi! Brak benzyny? Czerwona lampka! Dobra duśka! Matylda włożyła zasilacz od telefonu do gniazdka zapalniczki i podłączyła do niego prawie całkowicie rozładowany laptop, który zapomniała naładować przed wyjściem z domu. Sunęła końcówkę mini dyktafonu do portu USB i zgrała to, co nagrało się w recepcji w czasie, gdy ona sama na górze rozmawiała najpierw ze starymi pierdzi, prezesem Iwanowiczem i współpracującymi z domkiem kobietami.